Chwała Bogu. Dzień dobry. No z tym owocem to, Jacku, trafiłeś. O, o owocach ducha będę chciał mówić dzisiaj. E, wiecie, my śpiewaliśmy, że chcemy do nieba, prawda? Ale zanim tam trafimy, to wolą Bożą jest, żebyśmy to niebo ściągali na ziemię. Amen. Między innymi formą ściągania nieba na ziemi są owoce ducha, czy też owoc ducha. Więc otwórzmy sobie Galacjan 5, 22-23. W ogóle ja się boję, że zepsuję sobie reputację kaznodziei, który krótko mówi, bo to jest tak szeroki temat, że można byłoby nim obdzielić z dziesięć kazań. Ale to, co jest moim celem dzisiaj, to nie jest powiedzieć, jak rozwijać owoce ducha w naszym życiu, ale wzbudzić w tobie i w sobie pragnienie, by, to, by owocować jeszcze obficiej w tym temacie. Ja muszę powiedzieć, że mam wiele do zrobienia w tym temacie, ale to wiecie, zawsze jest tak, że w jakimś stopniu my zawsze owocujemy owocami ducha, ale zawsze możemy jeszcze obficiej owocować. Więc przeczytajmy: 5, 22, 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I tutaj są wymienione jest jakby dziewięć cech, prawda? Które można przypisać również do cech charakteru. I owoc w Grece karpos oznacza efekt widoczny, namacalny, dający się określić rezultat. Także ten owoc po prostu widać, powinno widać w naszym życiu. To nie jest coś ulotnego. To jest coś, co powinno być namacalne, widoczne w nas, w naszym życiu. I to, co jest tu ciekawe, to tutaj jest użyte słowo owoc w liczbie pojedynczej. Więc można powiedzieć, że jest jeden owoc ducha o dziewięciu cechach. Ale oczywiście, jeśli wygodniej Ci mówić o dziewięciu owocach Ducha Świętego, to jest mniej istotne, istotne jest to, żebyś te cechy przejawiał w swoim życiu. Jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Ale myślę, że to jest taka pewna ciekawostka, że mowa jest o jednym owocu. Myślę, że po prostu dlatego jest w ten sposób napisane, że te wszy... Bóg oczekuje, że te wszystkie dziewięć cech będzie przejawiane w naszym życiu, które są wymienione. Owoc ducha w, w pierwotnych manuskryptach słowo duch było pisane z małej litery. Dopiero później, gdzieś w IV wieku, zaczęto w miejscu owoc ducha, owocem zaś ducha, tak jak tutaj w naszej Biblii, z dużej litery pisać. Pierwotnie było z małej litery. Tak więc duch w tym wypadku może oznaczać albo ducha świętego, co jest tu sugerowane w naszym przekładzie na przykład, może być też... Duch ludzki, odrodzony Duch ludzki, czyli ta najgłębsza sfera człowieka, która rodzi się na nowo i w obrębie której mieszka Duch Święty, jak również wyrażenie duch z małej litery określano pojedyncze działanie Ducha Świętego, pojedyncze doświadczenie działania Ducha Świętego w człowieku. Ja myślę, że wszystkie te trzy te trzy jakby znaczenia słowa duch są adekwatne w stosunku do owocu. Przy powieści 4,23, ja myślę, że warto o owocach mówić, kiedy mówimy o owocach, cechach, możemy mówić również o siłach życia, że to są siły życia przejawiające się w naszym życiu. Przy powieści 4.23. Czym czuje niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Inne tłumaczenie mówi, bo z Niego płyną siły życia. Ja myślę, że owoce Ducha Świętego. To jest coś, co może nadawać naszemu życiu bieg. To jest coś, co jeśli silnie się przejawia w naszym życiu, poprowadzi nas w nową jakość życia. Tak więc można też powiedzieć, że owoc z tymi wszystkimi cechami otrzymujemy w formie ziarna, kiedy rodzimy się na nowo. Kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas, razem z Nim zamieszkuje owoc w tych, w tych dziewięciorakich cechach. Prawda? Czy też owoce. To, co potrzebujemy zrobić, to ten owoc rozwijać i udoskonalać, tak aby się coraz mocniej przejawiał. I oczywiście jest tak, że każdy z nas ma inny charakter i to bardzo dobrze, bo nie chciałbym, żeby było z 30 takich grześków sułkowskich w tym kościele. No właśnie. Więc każdy ma inny charakter, sposób bycia, ale każda osobowość powinna być przesiąknięta tymi owocami czy też cechami ducha. Owoc ten jest do spożywania przede wszystkim dla ludzi, którzy mają z nami kontakt, jak również dla ciebie samego, prawda? Bo owoc czemuś służy. Owoc służy temu, żeby ktoś się posilił. Służy temu, żeby ktoś go spróbował, skosztował, prawda? Tak więc i, i Bóg oczekuje, żeby te owoce były pyszne, a nie cierpkie, prawda? I dużo zależy od ciebie, czy ludzie obcując z tobą, Doświadczą dobrych, smacznych owoców, które wypływają z ciebie, czy też rosną z ciebie, czy kłujących i cierpkich. I żeby owoc był obfitszy, oczywiście potrzeba jego pielęgnacji. Potrzeba siania dla ducha, o którym mówi Galacjan 6,8, jak dalej sobie przeczytamy. No właśnie, no bo po co się sieje? Sieje się po to, żeby rosnął owoc, prawda? Więc Galacjan 6,8 mówi bo kto je się sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto je się dla ducha, dla, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Tak więc dbałość owoc to wspólna praca ducha świętego i człowieka. To jest jakby chodzenie we wspólnym jarzmie. I to, co chcę powiedzieć tu, żywot wieczny nam się może to kojarzyć z przyszłością, prawda? Że żywot wieczny w niebie, ale prawda jest taka, że żywot wieczny zaczyna się, kiedy rodzisz się na nowo. To jest... Nowa jakość, Boży rodzaj, i jakość życia w Tobie, niekoniecznie w sensie przyszłym. Tak więc, kiedy siejemy dla Ducha, będziemy rządzić z Ducha teraz lub w przyszłości, jeszcze tu na Ziemi. Amen? I to, co możemy też powiedzieć o owocach czy, czy też cechach Ducha, to są to cechy charakteru Ducha Świętego. Jeśli więc masz pytanie, co to znaczy być podobnym do Jezusa? co znaczy upodamiać się do obrazu Boga, to masz odpowiedź w owocach. Im, Im bardziej przejawiamy owoce, czy też owoc ducha w dziewięciorakich cechach, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga. Jeszcze pytanie, czy to jest zamknięta lista? Być może nie. Ale jeśli apostoł Paweł zawarł te cechy, to one są na tyle istotne, że powinny się ma manifestować w naszym życiu. I wiecie, z owocami ducha jest tak, że one jakby nas mniej pociągają niż dary ducha, prawda? Ja myślę, że w dużej mierze jest tak, że owoc, owoce ducha nie są tak spektakularne jak dary, nie są tak widowiskowe jak dary, prawda? Wydaje się to coś zwyk, zwykłego, ale owoce ducha są tak samo nadprzyrodzone jak dary ducha i to powinniśmy wziąć pod uwagę. Mają to same źródło ducha świętego, Prawda? Jednak dlatego, że nie ma w nich takich, no można powiedzieć, fajerwerków, wyglądają na zwykłe cechy charakteru, to nie zawsze je cenimy. Bywa właśnie tak, że chrześcijanie rozmijają się z tym, co nadprzyrodzone, wtedy, kiedy nie jest to spektakularne i nie prezentuje się okazałe. Kiedy na przykład Bóg cicho przemawia, prawda? Jakoś bardziej zwrócimy uwagę, kiedy Bóg w gromach przemawia. Taki mamy charakter. Druga rzecz, cechy takie jak łagodność, uprzejmość, my w jakimś stopniu możemy zaobserwować nie tylko uwierzących, ale również niewierzących, prawda? I dlatego sobie tak myślimy wtedy, no to co to za takie, takiego cudownego w tych owocach, jak te owoce ducha, czy też te cechy mogą przejawiać inni ludzie, prawda, niewierzący. Ale z owocami jednak jest tak, że ponieważ Duch Święty przy nich operuje, to on może przenieść te cechy w zupełnie inny poziom, na zupełnie inną intensywność, o którym ludzie niewierzący nie mogą marzyć, ponieważ Duch Święty w nich nie mieszka. I kolejna cecha owoców ducha i różnicą między tymi cechami, a cechami, które przejawiają ludzie, to to, że cechy takie jak radość, pokój u zwykłych ludzi najczęściej dyktowane są przez okoliczności, Natomiast owoce ducha, ponieważ pochodzą z wnętrza, nie zależą od okoliczności. Możemy je przejawiać bez względu na to, czy się dobrze dzieje w koło, czy nie. Czy jest super, czy nie. I to wprowadza nas w nowy wymiar. Zachęcające jest to, że w przeciwieństwie do darów ducha, które mogą się w nas przejawiać czasowo i też nie wszystkie, prawda, o tyle owoce ducha mogą i powinny być rozwijane w każdym wierzącym człowieku przez cały czas i, są, i wszystkie te cechy są dla wszystkich. Owoce ducha mogą wytworzyć specyficzną atmosferę wokół ciebie, którą ludzie będą wyczu wyczuwać. Owoce ducha są znakiem Bożej obecności w tobie. To Boża obecność w tobie mieszająca się z twoim charakterem i kiedy taka mieszanka jest prezentowana w twoim życiu, to będzie ludzi z, ze świata, z zewnątrz przyciągać. Nie tylko ze świata, ludzi z Kościoła również, prawda? Czy chcielibyśmy obcować z ludźmi, którzy przejawiają takie cechy, jakie wymienia ten fragment Galacjan? Ja myślę, że tak, każdy by chciał. I teraz omówmy sobie te owoce pokrótce. Pierwsza cecha, czy też owoc, to jest miłość. To jest greckie słowo agape, jest to bezinteresowne, głębokie pragnienie, impuls czynienia innym dobra, niesienia pomocy wyrażone w konkretnych czynach. Niekoniecznie jest to dyktowane przez uczucia. Są cztery rodzaje miłości w, w, w greckim języku. Jest to storge, to jest miłość rodzicielska mniej więcej. Filia jest to miłość przyjacielska, można powiedzieć, przyjaźń. Eros miłość między dwoma kochankami, prawda, i agapę. To jest ta bezinteresowna miłość, którą, którą może raczej przejawiać tylko w wierzący. I my czasami modlimy się o miłość, ale otwórzmy sobie Rzymian 5.5. Panie, chcemy więcej miłości, tak, modlimy się. Tyle, że w Rzymian jest napisane 5.5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany, czy też został dany. Tak więc możemy uświadomić sobie, że Boża miłość jest już rozlana w naszych sercach. Jeśli tak, to jesteśmy zdolni do tego, by kochać. Prawda? I warto od tego miejsca zacząć. I to właśnie tak jak mówię, to zawsze jest tak, że w jakimś stopniu przejawiamy owoc. Ale zawsze gra jest o to, żeby ten owoc był jeszcze obfitszy i przeniesiony w wyższy poziom. I znowu pewnie temat miłości to jest osobne, y, osobne kazanie, albo nawet seria. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są cechy Bożej miłości, miłości, która powinna się przejawiać, to przeczytaj drugi Koryntian 13 rozdział, znany fragment. Pierwszy do Koryntian, tak? Dobrze. Pierwszy do Koryntian 13 rozdział. Tak jest. Tak. Zgadza się. To znaczy, że słuchacie. To dobrze. Kolejna cecha, czy też owoc to jest radość greckie hara. Jest to radość nie wynikająca z okoliczności. Czyli radość płynąca z wnętrza bez względu na okoliczności. I Rzymian 14, 17 mówi na przykład. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym to jest coś innego niż. Niż zwykła radość, i to jest właśnie ten owoc, o którym mówi Galacjan. Psalm 4.8 na przykład mówi, tu będzie troszeczkę fragmentów, o to, aby w naszych uszach wybrzmiały na temat radości, pokoju i wszystkich tych cech, tak by to pragnienie w nas rosło. Psalm 4.8 Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Tak więc są różne poziomy radości i to, co jest charakterystyczne dla radości, to jest właśnie to, że właśnie jest to cecha Ducha Świętego. Tak więc kiedy, nie wiem, czasami ktoś pada pod mocą Bożą, prawda, i reaguje śmiechem, tak zwany święty śmiech, jest to, można powiedzieć, znak Ducha Świętego. Jeśli chcesz rozróżnić, kiedy działa Duch Święty, a kiedy nie, patrząc na cechy jakiegoś zjawiska, to patrz pod kątem właśnie tych cech z Galacjan. Pokój, radość, miłość, prawda? Jeśli to się przejawia w danym zjawisku, to to jest Duch Święty. Z bardzo dużą prawdopodobnością. I właśnie to, co jest charakterystyczne dla radości jako owocu, to ile ludzie, jakby ludzie niewierzący, cieszyć się, raczej będą się cieszyć z tego, jak się dobrze dzieje w życiu, prawda? Ze zwycięstw i tak dalej. To jest naturalne i my też cieszymy się ze zwycięstw z dobrych okoliczności, prawda? Ale to, co odkrywamy w Biblii, to ludzi cieszących się w obliczu złych okoliczności. W dziejach 5.40-42 jest napisane, że uczniowie zostali pobici przez to, że byli, zwiastowali Jezusa, a odeszli stamtąd pełni radości. Nienormalne, prawda? W Habakuka 3.17-19 jest ten słynny cytat. Choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic z nic, prawda, i tak dalej, znacie to dobrze, jest to śpiewane i dalej jest napisane, jednak ja będę radował się w Panu, coś nienormalne. Hioba 5.22 jest obietnica, ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz. Śmiech jest, jest reakcją, czy też manifestacją radości, prawda? Czasami jest tak, że radość, śmiech będzie twoją bronią w obliczu złych okoliczności, w obliczu ataku wroga. Bo śmiech w Starym Testamencie jest symbolem triumfu nad wrokiem. Więc czasami, kiedy jesteś atakowany, najlepszą rzeczą jest śmiać się w obliczu przeciwności. Ja pamiętam przykład takiego człowieka wierzącego. Obstąpili go jacyś rabusie z nożem. To był człowiek pełen Ducha Świętego. I kiedy tak stali wokoło niego, on zaczął robić coś dziwnego. Po prostu zaczął się śmiać. On, on mówi później, nie wiem dlaczego zacząłem się śmiać, po prostu wezbrała we mnie radość i tak zacząłem się śmiać, że, że ci, co mnie napadli, popatrzyli tylko na siebie i uciekli. Tak więc radość może być naszą bronią. Nechemiasz 8:10 mówi, że radość Pana jest naszą siłą. Tak więc druga cecha to jest radość. Trzecia to jest pokój, greckie eirene. Pokój to jest ład we wnętrzu, harmonia, harmonia z samym sobą i innymi, poczucie zaspokojenia i satysfakcji, spokój serca wynikający ze świadomości, że nasze losy są w rękach Boga. I znowu, pokój Boży to jest spokój bez względu na okoliczności. Ja jakiś rok temu mówiłem na temat pokoju, jak ktoś chce coś więcej na ten temat posłuchać, to, to można na stronie znaleźć to dzielenie się na temat pokoju, Całkiem, całkiem udane mi chyba wyszło. Więc tak, my pamiętamy Jezusa w łodzi. Ogromne fale, burza, biegający, spanikowani w uczniowie. I Jezus pełen pokoju, śpiący sobie w tej łodzi. To jest właśnie Boży pokój nadprzyrodzony, który nie patrzy na okoliczności. I znowu Boży pokój może mieć, może mieć wyższy wymiar kiedy przeczytamy Mateusza 10, 11, 13, to jest jakby dowód na to, jak Duch Święty może rozwijać tą moc pokoju w nas, a do którego miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A, a jeśli to dom godzien, niech stąpi na pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. Tu wchodząc w dom to jest słowo ojkos, ono dotyczy ludzi, a nie ścian i, i tak dalej. Tak więc Boży pokój może być tak zaraźliwy, że inni ludzie będą go odczuwać. Ja pamiętam, kiedy Derek Prince opowiadał, że kiedy on służył w armii na, w czasie II wojny światowej, pewnego dnia jeden z jego współtowarzyszy powiedział mu kapralu Prince, jak ja, jak ja się cieszę, że ty jesteś z nami tutaj. Wynikało to z tego po prostu, że ten człowiek widział, że w obliczu bomb, w obliczu właśnie tych w sytuacji wojennych, jest jeden człowiek, który zachowuje nienormalny pokój, spokój. Człowiek wierzący, Derek Prince, prawda? Tak więc Boży pokój jest trzecią, trzecią cechą owocu ducha. Czwarta cecha, cierpliwość, makrotymia. Jest to znoszenie czyjejś przeciwności, spokój w obliczu wrogości, odporność na czyjeś złorzeczenie z oczekiwaniem na zmianę postawy wroga, znoszenie czyjejś nieprzyjaznej postawy. Moment, kiedy nie jest w stanie Cię dotknąć żadna strzała, jest momentem, kiedy szeroko otwierają się drzwi dla Twojego rozwoju. Ja jeszcze nie jestem w takim miejscu. Inna definicja cierpliwości to jest oczekiwanie na dobro. Jest to po prostu sztuka czekania. Czasami czekanie jest czymś bardzo niewygodnym, prawda? Wystarczy nasze doświadczenie na przykład w poczekalni do lekarza. To jest męczące ale cierpliwość jest potrzebna do osiągania obietnic. Hebrajczyków 6,12, list do hebrajczyków. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Tak więc czasem trzeba czasu, żeby Boża obietnica się wypełniła i nie pozostaje nam nic innego jak czekanie i w tym momencie owoc cierpliwości jest niezbędny. Czasem jest też tak, że do osiągnięcia Obietnicy potrzeba i cierpliwości, i wytrwałości, albo ewentualnie albo cierpliwości, albo wytrwałości, zależy to od rodzaju obietnicy. Cierpliwość jest bardziej bierna, pasywna i polega przede wszystkim na czekaniu. Natomiast wytrwałość jest aktywna i polega na dążeniu do celu, mimo przeciwności. I problem w tym, że czasami my, mylimy wytrwałość z cierpliwością i stosujemy wytrwałość wtedy, kiedy potrzeba cierpliwości lub jesteśmy cierpliwi wtedy, kiedy potrzebujemy być wytrwali. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Ale przykład Abrahama mówi mu, mówi nam o tym, jak cierpliwość jest ważna. Abraham w pewnym momencie stracił cierpliwość do tego, żeby czekać na wypełnienie Bożej obietnicy i postanowił być wytrwale, dążyć do celu i zrobił coś po swojemu. I zrodził się Ismael, i to jest, wiecie, dosyć wstrząsające, że te wszystkie zamachy na, prawda, na zachodzie teraz, bombowe, mają swoje pokłosie w pewnej nieprzemyślanej, niecierpliwej decyzji Abrahama, aby zrodzić Ismaela, który jest protoplastą Arabów. Tak więc czasami cierpliwość chroni nas od niewłaściwych kroków, które sprowadzą na nas kłopoty. Kolejna cecha, uprzejmość, chrestotetest. Jest to grzeczny stosunek względem innych ludzi, miła powierzchowność, przystępność, otwartość, przyciąganie innych do siebie, przychylność względem innych. Pytanie jest proste, czy jesteś przystępny dla innych, czy wzbudzasz zaufanie, czy ludzie łatwo podchodzą do ciebie, żeby o coś spytać, żeby zagadać. Czasami otwartość bije z ludzi i czujemy, że łatwo z taką osobą zawsze znajomość, prawda? I jeszcze jedna taka myśl, że łatwo jest być uprzejmym na przykład dla szefa. Nawet to wskazane. A co wobec tych, którzy są w cudzysłowie niżej? To jest miara uprzejmości. Jest, jeśli potrafisz być uprzejmy dla tych w cudzysłowie niżej niż ty, to to jest prawdziwy owoc ducha. Kolejna szósta cecha. Dobroć. Agatosune. Słowo to zawiera w sobie hojność, pragnienie obdarowania innych, mimo że na to nie zasłużyli, Życzenie i pragnienie, by, być, by innym jak najlepiej się powiedziło. Tak więc hojność, obdarowywanie innych, serce dawcy, to jest przejaw, przejaw owocy ducha. Tak samo jak Bóg jest chętny i obficie udziela, daje, prawda? takim samym człowiekiem powinieneś być ty. Siódma cecha, wierność, to jest słowo pistis greckie. i W zasadzie ono ma kilka znaczeń, między innymi wiara jest to również wiara. Hebrajczyków 11.1 mówi, że wiara jest pewnością, że wiara jest sprawą serca, sprawą ducha. I znowu nie będziemy na ten temat mówić zbyt wiele, bo, bo to by ze trzy kazania zajęło, ale dobrze jest wiedzieć właśnie, że wiara jest sprawą ducha, sprawą serca. To jest coś, w czym uczestniczy Duch Święty. Piscis również może od, oznaczać, Osobę godną zaufanie, której można powierzyć tajemnicę i ten ktoś nie zawiedzie. Stąd właśnie wierność tutaj tłumaczona. Ktoś, kto jest słowny i na kim można polegać. Słowny, punktualny, dotrzymuje tego, co obiecał. To jest charakterystyka wierności, pistis. Ósma cecha, łagodność, praotes. To jest słowo, które ma chyba najszersze, najszersze znaczenie. Więc po pierwsze jest to zdolność do uczenia się od kogoś, zdolność przyjmowania nauki. Inne, inne znaczenie czasem tłumaczy się jako pokora. Jest to również zdolność do znoszenia słabości innych mimo świadomości swojej własnej siły i przewagi. Również praotys to jest ktoś, kto łatwo nie potępia innych. Praotys odnosiło się do kogoś, kto umiejętnie korzysta z autorytetu i władzy dla czyjegoś dobra. To jest ktoś taki, jak jest o Jezusie napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, prawda? Czyli nie dobije. I oczywiście, kiedy jesteś łagodny, to nie musi oznaczać, że na wszystko się zgodzisz, ale możesz, możesz być stanowczy, jednocześnie łagodny. Wszystko zależy, w jaki sposób coś komuś przekażesz. I Dziewiąta, ostatnia cecha. wstrzemięźliwość, opanowanie, samokontrola. Ek krateja, to dosłownie znaczy ja rządzę, czyli ja kontroluję. Ktoś, kto umie panować nad swoimi impulsami. Ktoś, ktoś, kto umie po prostu panować nad sobą. Określenia tego używano w stosunku do władcy, który nigdy nie dopuścił do tego, żeby jego własne interesy przesłaniały dobro swojego ludu czy kraju. To też jest ważne. Tak więc mamy te wszystkie dziewięć cech, i oczekiwanie Boga, że będziemy coraz obfitszy owoc wydawać, prawda? W Ewangelii Jana 15 rozdział, kiedy Jezus przemawiał, to tuż przed Jego odejściem jest cały rozdział na temat owocu. Ja przeczytam tylko dwa wersety. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. 16 werset. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał Wam. I więc wolą Bożą jest dla nas, byśmy obfitowali w owoc, by ten był, owoc był coraz obfitszy. Również owoc ducha, o którym jest mowa w Galacjum. I kiedy obfitujesz w owoce. Ludzie zobaczą w tobie, że jest w tobie coś innego, że jest w tobie coś rzadkiego, coś, co rzadko gdzie indziej spotkać. I niektórzy może nawet powiedzą, że będą chcą być tacy jak ty. W Biblii napisane jest, że ludzie garnęli się do Jezusa i myślę, że nie tylko garnęli się ze względu na to, jakie cuda czynił, ale również ze względu na to, jakie owoce ducha przejawią. Wiecie, nie ma po prostu granic nie ma granic, jeśli chodzi o to owocowanie. Myślę, że jeszcze możemy wiele w tym temacie zrobić. Wiele tego owocu może się jeszcze przemawiać w naszym życiu. Jak najwięcej takiego owocu potrzebujemy w naszym życiu. Amen. Amen.